Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w kolejnym wydaniu Infrafaktów. Mówi Michał Kuśnierz. Razem z mną Piotr Witaj Piotrze. Witam. Pomówimy o tym, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, a no mieliśmy trochę doniesień różnych ciekawych. Po pierwsze zacznijmy może od tego, co dostaliśmy od naszych przyjaciół z Białorusi. RAPORT temat wydarzeń, które miały miejsce w roku 2009 na terenie tego kraju postaraliśmy się to opisać na naszej stronie troszkę w skróconej wersji bo pełna wersja jest dużo szersza i bardziej szczegółowa ale myślę, że to co najważniejsze udało nam się wyłowić i tutaj taka konstatacja i też to się wiąże z tym co na przykład mówią też nasi koledzy tutaj z Polski na przykład Arkady Szmianwga, kiedy z nim rozmawiałem, powiedział, że właśnie czegoś takiego brakuje nam tutaj w Polsce. No, Jeśli nam brakuje, to musimy zrobić. Ja myślę, że kiedyś taki coś powstanie, ale to jednak jest troszkę roboty. Natomiast no, pracujemy nad tym, myślę. Mamy tutaj jeszcze parę pomysłów, które zrealizujemy, ale przechodząc już do tematu, możemy powiedzieć, że no, na Białorusi wydarzyło się blisko 40 przypadków obserwacji niezwykłych obiektów, mhm. z czego tylko 3 zaliczono do kategorii takiej no, naprawdę ciekawej, no chociaż według mnie na przykład te trzy incydenty, do których należy m, przypadek obserwacji u proskórna. No właśnie, wstam, bo pisaliśmy o tym problemie nie są jakieś szczególne, bo rzeczywiście ta proskórna była dość podejrzana. Drugi przypadek to był bodajże obserwacja jakiegoś trójkąta, a trzeci to jakaś obserwacja jakiegoś obiektu z jakimiś wypustkami przez dziecko. Natomiast ta proskórna, no, mimo wszystko była najciekawsza, bo tutaj chodziło prawda, o obserwację dokonaną przez wielu mieszkańców tej, tej wsi mhm. i to jeszcze w pobliżu dość dużego zakładu przemysłowego, także wyglądało to dość ciekawie. No właśnie, możeśmy pisali o tych dwóch innych przypadków żeśmy jeszcze nie rozpatrywali, ale może bo tam w tym raporcie białoruskim pojawia się też wiele doniesień o przelotach Bolidów tego rodzaju, również wspomina się o tak zwanych chińskich rampionach. A propos Bolidów to mieliśmy przypadek z Irlandii ostatnio, też taki dosyć spektakularny. W internecie pojawiły się filmy na ten temat. Ale powracając tutaj do tematu Białorusi, to rzeczywiście zarejestrowano tam rzekomy Bolid, nikt nie wie co to jest. Nad, nad Mińskiem, który przeleciał plato ubiegłego roku jest sprawa o tyle ciekawa, że wykonano parę zdjęć, film i jest to rzeczywiście dość ciekawe zjawisko, natomiast inne, o których mówiłeś, te przypadki zostały zaliczone do, do tego raportu, natomiast wiele z nich ma jakieś tam racjonalne swoje wyjaśnienie, między innymi w postaci tych lampionów chińskich, ale jeżeli już tak mówimy o, o tych przypadkach, to powiedzmy może dosłownie dwa słowa o tym, co przesłał nam wspominany już Arkadiusz Miazga. No właśnie. Niezwykły e, przypadek, który miał miejsce w roku 2002, parę lat temu, w którym mieliśmy do czynienia z, e, ze świadkiem, który zaobserwował e, coś sferycznego, kulistego, jasno świecącego. To coś zaczęło podążać za świadkiem uciekającym do swojego samochodu, który próbował uruchomić, jednak no się nie udało. No jeszcze przypomnijmy, że to nie był byle jaki świadek, prawda? Tak, no profesor fizyki. Nie możemy oczywiście ujawnić danych tej osoby, ale możemy przyjąć, że jest jak najbardziej wiarygodna. No, tylko powiem do końca, że świadek próbował uruchomić samochód, nie udało mu się. Po pewnym czasie ta kula światła, jakby wisząca nad nim, oddaliła się i dopiero wtedy wszystko jakby, można powiedzieć, że wróciło do normy. Dosyć niezwykłe, prawda? Piotrze... No dość ciekawa sprawa, ja bym tutaj zachęcał wszystkich do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się z tym raportem, bo jest rzeczywiście dość niezwykły tutaj istniało parę historii o tym jak rzekome UFO goniło samochód, jednym z ostatnich przypadków to był bardzo, bardzo ciekawe zjawisko z Dąbrowy Górniczej z roku 2007, którym się zajmowałem, no i niezwykła sprawa, pewna pani, bardzo wiarygodna zresztą i miła, podążając do swojego domu w Dąbrowie Górniczej z Katowic, zauważyła dziwne światło, które zaczęło, prawda, unosić się nad jej samochodem i było to o tyle ciekawe, że wracała do domu, to, był, to była sobota, wieczór i poinformowała o tym swojego współpracownika, on oczywiście nie uwierzył, natomiast to światło podążało nad nią i, i prawda, eskortowałem do domu. Tam się jeszcze działy różne rzeczy po drodze, ale tutaj ten przypadek było o tyle dziwny, że wpisywał się prawda, tą charakterystykę wielu różnych niezwykłych zdarzeń. Bo Nagle się okazywało, że to, to zdarzenie było tak silne, silnie oddziałujące na tą panią, ale z drugiej strony nikt go, nikt go więcej nie zaobserwował, czyli taki paradoks, który się pojawił w wielu przypadkach obserwacji UFO. Tak, no tu nawet napisałeś artykuł na ten temat o tym, jak to e, właśnie e, tego typu zjawisko tak, się manifestuje z pewnym osobom. E, Momentach, które w zasadzie wykluczają pewną anonimowość, I to jest to też nie No Dokładnie tak, tutaj może nie będziemy przedłużać, bo to jest temat na osobną audycję. Ale, na przykład, taki przypadek pani Edyty z lat 90., który miał miejsce w Puławach, tam również pani Edyta wraz z, z, ze swoją siostrą wyszły na, na, na, na, prawda, na zewnątrz, widząc unoszący się na dosiedlem obiekt. I co ciekawe, widziały to dwie osoby, nie jedna. Dlatego takie, takie sprawy są szczególnie trudne, bo nie wiemy, nie wiemy, co o nich myśleć. Jak to się dzieje, że jedni e, lub drudzy widzą, a cała reszta nie? Tak, no to jest kwestia do, że tak powiem, rozważań, do dyskusji. To można stworzyć różne teorie, ale jeszcze wracając do no już bardziej konkretnych rzeczy, mieliśmy też dosłownie parę dni temu dostarczone zdjęcia z z teleskopu Hubble'a Bodejrze, które manifestowało nam na zdarzenie dwóch asteroid, z których prawdopodobnie, czy ze szczątków, w których powstanie kometa, prawda, i to też jest to i i budzące, pobudzające wyraźnie pojawią. Oczywiście, i to z tego względu, że zaraz w internecie pojawiły się głosy, że nie może być to zjawisko astronomiczne, tylko wygląda to jak statek kosmiczny, który się tam unosi gdzieś w przestrzeni, to ta, ta kwestia kosmicznych tajemnic jest dość stara, bo wiem ile to już mieliśmy różnego rodzaju teorii spiskowych, odnośnie aniołów w kosmosie. Jest nawet takie słynne zdjęcie mające przedstawiać anioła marsjańskich twarzy, kopu na księżycu, drzew na Marsie, kości na Marsie i czaszek na Marsie i wszystkiego na Marsie w ogóle, bo dopracowywano się tam dosłownie wszystkiego. Tak, tak. I tak jest w tym przypadku. Ludzie, no, no, na szczęście jeszcze jest coś, co fascynuje ludzi, jest to kosmos i będzie jeszcze długo fascynować, natomiast często dopatrują się rzeczy, których tam w ogóle nie ma. Tutaj bo jeszcze na zakończenie tego takiego tego takiego tematu. Przypomnijmy o co miał być w kosmosie słynny UFO kontaktowiec pan Billy Mayer, który zobaczył tam, prawda, nie tylko, e, nie tylko podczas podróży mm -hmm. z zakonymi plejadanami. Zobaczył tam nie tylko e, nasze, prawda, statki kosmiczne, mm -hmm. czyli ziemskie sądy, ale co ciekawe zobaczył nawet oko boka. No, niestety pan Mayer nie może być tutaj bardzo prawdopodobny z racji tego, że większość tych słynnych modeli zawieszał na nitkę, ale przynajmniej udało mu się zrobić taką ciekawą sensację. Tak, o Pana Majerze mamy całą serię artykułów. O, może kiedyś nawet zrobimy audycję na temat Pana Majera. Tak, tak myślę. Zresztą ta seria artykułów jeszcze się nie skończyła, także wszystko jeszcze przed nami. Mamy kilka w zanadrzu, które demaskują to, co Pan Majer robił. Wracając jeszcze do spraw kosmicznych, tylko na krótko. Naukowcy się ucieszyli, bo Słońce się aktywowało, pojawiły się plamy na Słońcu, których nie było przez jakiś dłuższy czas. Co to może znaczyć? Bo myślę, że znajdzie się parę osób, które powie, że o właśnie, sprawdza się ta przepowiednia o tym, że w roku 2012 spadnie na nas po prostu jak grom z jasnego nieba promieniowanie słoneczne. O wiesz tutaj to jest to jest dość skomplikowana sprawa, bo rzeczywiście cykl słoneczny a zjawisko 2012 i twierdzenia tych osób, które mówią, że nadejdzie koniec świata ściśle się ze sobą wiąże, bo. Tak właściwie twórcy tej teorii, a szczególnie Pan Geryl, chyba przewidzieli to, że w pewnym czasie zbiegną się pewne zjawiska i po prostu dzięki temu udało mu się odnieść komercyjny sukces. No ale czym on się dzisiaj kończy, ten sukces pan, ty, pana Geryla i tych, którzy patrują końca świata w roku 2012? Otóż pan, pan, pan Geryl, z racji tego, że chyba jego teoria o końcu świata zdaje się no, być na tak zwanym wykończeniu postanowi, postanowił sprzedawać swoim no, prawie wyznawcom yy, zestawy do przetrwania yy, tak. Wielkiego Armagedonu. Dokładnie, nawet u nas na forum się pojawiło ogłoszenie w tej sprawie. <śmiech> tak, jest to szczególnie, szczególnie ciekawe, bo rzeczywiście, no, on musi coś z tym zrobić, to znaczy według mnie dojdzie do tego, że po prostu wszyscy zwolennicy, ci radykalni zwolennicy roku 2012, bo tak naprawdę chyba nie ma już, już dużo, jest to taka ciągle przerzedzająca się partia osób yy, będą musiały znaleźć nowy punkt do odniesienia, to znaczy albo nową datę końca świata albo yy, po prostu nowy ruch oparty na yy, zasadach New Age'u i według mnie tak się właśnie stanie, czyli dojdzie do, do, do próby przed, prze, przetworzenia prawda, tej legendy, tego mitu 2012 na nowy e, kolejny mit, na kolejny ruch e, pseudofilozoficzny pseudoreligijny właśnie o podłożu mającym na celu budowanie tej nowej cywilizacji na zasadach rzekomego przełomu Tak, no właśnie, zobaczymy jak to się rozwinie Cóż, my stoimy, że tak powiem w opozycji wobec tego, prawda? Staramy się zachować zdrowy rozsądek i patrzeć na wszystko w miarę trzeźwo oceniać sytuację i oceniać wszelkie dopływające do nas informacje zobaczymy jak to będzie pewnie w przyszłym tygodniu jeszcze o tym pomówimy, także dziękuję Ci Piotrze za dzisiejszą audycję ja również dziękuję zapraszam Państwa za tydzień na kolejny przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych które nas czekają właśnie w przyszłym tygodniu także dziękuję bardzo a więcej o tym wszystkim oczywiście na naszej stronie www.infraorg.pl Tak, dokładnie. Jeszcze przypomnę, że prowadzimy też czaty tematyczne i również z gośćmi, których zapraszamy. W przyszłym tygodniu będzie naszym gościem pan Grzegorz Popławski, który właśnie powie nam, czy pod, raczej podyskutuje z nami o problemie roku 2012. Także zapraszam i dziękuję bardzo. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Petra Cielewiasia, realizacja grupy dla Radia Wolna Media.